To, o czym chciałem dzisiaj mówić, to o mocy zespołu. Na temat zasad życia w grupie, w zespole, wiele możemy się nauczyć od zwierząt. To jest, wiecie, takie dosyć interesujące, że jakoś w instynkt zwierzęcy wbudowane jest życie w stadzie, życie w społeczności, życie w gromadzie, jakkolwiek to sobie nazwiemy. Życie w grupie, życie w zespole pewnym, prawda? Na przykład Jezus korzystał z przykładu owiec w różnych sytuacjach w swoim nauczaniu. Możemy się na przykład wiele nauczyć od wilków. Naprawdę wataha wilcza jest dosyć niezwykłym zjawiskiem, jak się bliżej tak przyjrzeć. Ale o wilkach dzisiaj nie będę mówił. Skupimy się na kluczu gęsi. Gęsi też są interesujące. Trochę biologią zawiało, nie? Czy przyrodą. Nie wiem, jak to teraz się w szkołach nazywa. W każdym razie wiele możemy się nauczyć od tych ptaków. Pierwszą taką rzeczą, którą możemy zauważyć, kiedy obserwujemy gęsi, ja nigdy nie obserwowałem, znaczy no może nie, że nigdy, ale nie jakoś tam w taki jakiś zafascynowany sposób, tylko ktoś zaobserwował lecące gęsi, ktoś badał te gęsi, ktoś badał klucz gęsi i stwierdził, że każda gęś lecąc wytwarza skrzydłami ciąg powietrza pomagający w locie następnemu ptakowi, następnym ptakom, Także cała ta grupa lecąc w kluczu zwiększa do 71% swój zasięg w porównaniu z tym, jak gdyby leciały pojedynczo. Czyli to jest ponad połowa jakby osiągu możliwości pojedynczego ptaka, który nagle się do 171% zwiększa, kiedy ten ptak leci w grupie, leci w kluczu. Tak więc już to nam mówi, że jest moc w zespole i jest moc we współpracy. Kiedy czytamy trzecią Księgę Mojżeszową, 26-7-8, to czytamy tam taki interesujący werset, mówiący o mocy współpracy, mówiący o mocy zespołu. Trzecia Mojżeszowa, 26 rozdział od 7 do 8. Bóg mówił do Izraelitów, będziecie ścigać swoich wrogów, a oni padną przed wami od miecza. Pięciu waszych będzie ścigać stu, a stu waszych będzie ścigać 10 tysięcy i wasi wrogowie padną przed wami od miecza. Wiecie, kiedy czytamy początek tego wersetu i liczymy sobie, że pięciu waszych będzie ścigać 100, czyli okazuje się, że przy Bożym Błogosławieństwie, kiedy jest grupa pięciu, możliwości z jeden wzrastają do 20, jak przeliczymy, prawda? Na każdego przypada 20 wrogów pokonanych. Jeśli logicznie podejdziemy, podejdziemy do tego, kiedy jest mowa o stu ścigających swoich wrogów, to przeliczając proporcje, to wywnioskujemy, że powinno być, że stu powinno ścigać 2000, prawda? A co tu czytamy? Czytamy, że 100 ściga 10 tysięcy. Także ta moc, grupa, moc grupy jeszcze się bardziej powiększa. Tak, wie, tak więc to nie jest tak, że dochodzi jedna osoba i powiedzmy o, o tyle samo się zwiększa moc grupy, tylko to się mnoży to tak zwana moc synergii, nakładania się sił, nawet nie tyle sumowania się sił, co mnożenia się sił. Tak więc to mi mówi, wiecie, kiedy dołącza do grupy chociażby jedna osoba, to znacznie zwiększają się możliwości tej grupy. Kiedy jedna osoba się dodatkowo angażuje do danej grupy, to znacznie możliwości grupy rosną. Nie tyle się, nie tyle się dodają, sumują o nowe dwie ręce, co mnożą się. I to mi mówi, wiecie, że każdy nawet najmniejszy członek grupy ma kolosalny wpływ na efekt całej grupy. Każdy nawet najmniejszy członek Kościoła, zaangażowany w pracę Kościoła, ma kolosalne znaczenie, ma kolosalny wpływ, ma kolosalną różnicę. To jest coś, co wiele znaczy, to jest coś, co nie tyle dodaje, co mnoży moc Kościoła. Dlatego tak bardzo powinno się szanować w Kościele każdego wierzącego. Każdego tak zwanego zwykłego wierzącego. Dlatego zaangażowanie każdego tak zwanego zwykłego wierzącego jest tak bardzo cenne i tak bardzo potrzebne. Ja myślę, że dobrze sobie wziąć to do serca, dobrze sobie wziąć to do, do swoich myśli, że to ma znaczenie, kiedy ktoś, ktoś siedzi sobie w ławce prawda, w niedzielę i tylko przychodzi, a jeszcze większe znaczenie ma to, kiedy ten ktoś angażuje się w pracę Kościoła i okazuje się, że moc Kościoła mnoży się. Zgodnie z tym, co, Jezus, co Bóg mówi właśnie, że pięciu ściga stu, a stu dziesięć tysięcy. Nie wiem, ilu by ścigało tysiąc, ale na pewno nie, nie razy sto, tylko może razy tysiąc. Tak więc to jest myśl, która, której możemy się nauczyć od Kęsi, które są na tyle na tyle jakby inteligentne, że one latają w kluczu, bo wiedzą, że więcej zrobią, bo wiedzą, że moc klucza gęsi jest większa od pojedynczej gęsi. To jest coś, co możemy się nauczyć. Drugą rzecz, którą zaobserwował ktoś przy zachowaniu gęsi, to to, że gdy prowadząca gęś się zmęczyła, inna zajmowała jej miejsce i prowadziła grupę. Gęś lecąca z przodu przejmuje na siebie największy opór powietrza. Wiecie, my możemy to zauważyć również w sporcie. Nie wiem, jak, jak ktoś interesuje się na przykład kolarstwem, prawda? To tam dzieje się taka dziwna rzecz. Kolarz z przodu jedzie, zasuwa, za nim ciurkiem czy sznureczkiem reszta, prawda? I w pewnym momencie ten kolarz z przodu zjeżdża i zastępuje go ktoś z przodu. Ten drugi kolarz z reguły, prawda? I to jest właśnie to, że kolarz z przodu bierze na siebie największy opór powietrza, a ci kolarze z tyłu korzystają na tym, że ten z przodu bierze największy opór powietrza i w tym momencie dla nich jest jest im lżej po prostu pedałować. Podobnie jest w biegach. Co to mówi? Co, co mówi zachowanie tych gęsi? Mi mówi to, że dobry lider to nie jest taki, który, który zawsze jest na przodzie, który zawsze robi wszystko, który zawsze forsuje tylko swoje, swoje pomysły, który tylko rządzi i który daje tylko do wykonu, co sam wymyśli. Dobry lider to taki lider, który potrafi rozpoznać potencjał każdego członka swojej grupy, zespołu i potrafi czasami jednemu z nich oddać na jakiś czas swoje, swoje przewodzenie. Wtedy moc grupy się powiększa. Wtedy moc zespołu ma po prostu większe, większe oddziaływanie. I nie jest dobrze, kiedy tylko jedna gęś bierze cały opór powietrza na siebie, bo ona wcześniej czy później się zmęczy, wcześniej czy później się wypali. Nie jest dobrze, kiedy lider cały czas jest tym pierwszym, jest tym, tym który cały czas on jedyny przejawia inicjatywę. Dobrze jest, kiedy pozwala na to, by również inni członkowie grupy przejawiali inicjatywę. Mądrością lidera jest po prostu dzielenie się zarówno obowiązkami, jak i przywilejami w grupie. Opłaca się na zmianę realizować ciężkie zadania i dzielić się przywództwem. Dojrzały lider który to ten, który patrząc na temu, którym się powodzi z jego grupy, mówi twój sukces to mój sukces. To jest coś, co powinno być w sercu lidera, to jest coś, co powinno być w sercu każdego z nas. Wiecie, my, każdy z nas jest w pewnym sensie dla kogoś liderem. To nie chodzi tylko o, to, o funkcje kościelne, to nie chodzi o jakieś funkcje społeczne tylko. Tu chodzi o to, że każdy z nas ma... Lider to jest ktoś, kto ma wpływ. I każdy z nas dobrze byłoby, żeby, żeby po prostu miał na tyle mądrości, żeby właśnie szukać potencjałów w tym, który jest jemu powierzony. Czytamy sobie taką ciekawą rzecz w Efezjan 4, 11-12 o apostołach i proroków, o prorokach, do czego oni zostali powołani. efezjon 4, 11, 12 I on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, i właśnie, po co zostali ustanowieni? Czy po to, żeby apostołować, prorokować, ewangeliz ewangelizować, pasterzować, nauczać? To również, ale głównym ich zadaniem jest to, co zapisane w 13 rozdziale, w 12 wersecie, przepraszam, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusa. Czyli to jest jakby podstawowy, podstawowa funkcja, podstawowe zadanie, podstawowe zadanie przywódców, liderów. I cel, cel powołania do, do liderowania. Tak więc warto się uczyć właśnie tego od gęsi, które na, zmieniają gdzieś się w tym kluczu właśnie. Dzisiaj się mówi, że jeśli chodzi na przykład o piłkę nożną, wygrywają te zespoły, które mają najsilniejszą ławkę rezerwową. Gdzie w pewnym momencie rezerwowy wejdzie ze zmęczonego podstawowego gracza prawda, i zrobi różnicę. I podobnie powinno być w zespole. Trzecia rzecz, którą można zaobserwować u gęsi, to jest to, że gdy, gdy gęś jest chora, zraniona lub zestrzelona, dwie inne z formacji lecą za nią, aby jej pomóc i chronić. Zatrzymują się z nią aż do momentu, gdy gęś wyzdrowieje i zacznie znowu la latać, no, gdy po prostu zdechnie. Tak więc dopiero wtedy zaczynają lot w swoim klucz. Dopiero wtedy wznawiają lot, kiedy ta gęś, powiedzmy, zdrowieje i dołączają do następnego klucza, który się gdzieś pojawi. Jedną z najgorszych rzeczy w kościele jest fakt, jest moment, że może być ktoś, kto cierpi w kościele, żyje miesiącami gdzieś tam w cieniu, żyje gdzieś miesiącami ze swoimi smutkami, problemami, a nikt tego nawet nie zauważa. Jesteśmy wtedy właśnie jak stado gęsi, które... Nie zauważają, że jedna z nich gdzieś tam ucierpiała, została zraniona, postrzelona, gdzieś odpada od stada. I lecimy dalej. Więc dobrze byłoby, żeby, żebyśmy się nauczyli od gęsi właśnie tej, tej uwagi, że gdy któraś gdzieś odstaje, gdy która gdzieś tam ma problemy, gdzieś jest zraniona, to przynajmniej dwie, tak jak w przypadku zachowania gęsi, dołączają do niej i, i starają się jej pomóc. Potrzebujemy być na tyle spostrzegawczy, by zobaczyć, że komuś coś dolega. Czasami widzimy, że ktoś jest, ma trudne chwile, ale z jakiegoś powodu, nie wiem, no szczypiemy się z tym, żeby spytać, co się stało, żeby spytać się, co ją uwiera, co ją boli, prawda? Ja apeluję o to, aby po prostu nie, nie bać się tej reakcji tej osoby, tylko po prostu spytać, nie? No bo cza czasem też myślimy tak, no to jest robota liderów, nie? No więc proszę bardzo, nie, niech zasuwają, niech, niech łowią takich, takie osoby, ale to nie jest do końca prawda. Oczywiście jest na liderach ten obowiązek, żeby, żeby szukać tych, którzy się źle mają w Kościele, ale to również twój i mój obowiązek, każdego wierzącego. Żeby jeśli ty widzisz, żeby podejść i spytać, co się dzieje. Okej, okay, ta osoba może ci nie chcieć powiedzieć, co się dzieje, jej prawo, ale wiesz, to przynajmniej będzie dla niej sygnał, że ktoś się nią interesuje i sam ten fakt może jej pomóc. Tak więc, jeśli widzisz, że ktoś ma jakieś problemy, gdzieś odstaje, to wykaż zainteresowanie. Zadzwoń, poślij SMS-a, skontaktuj się w jakiś sposób. Czasami nie potrzeba jakiegoś ogromnego wysiłku do tego. Ewangelia Jana 13, 34, 30, 35. Możemy przeczytać? Znany werset. Pewnie sami zacytujecie, zanim zacznę go czytać. 34, 35. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Wiecie, to jest takie, takie ciekawe, że pieczęcią tego, że ktoś należy do Chrystusa jest to, jest po prostu wzajemna miłość w Kościele. To nawet nie chodzi o miłość przejawianą wobec świata, wobec ludzi z zewnątrz, prawda? Tu jest mowa o wzajemnej miłości między wierzącymi. Wiecie, ta miłość ona przejawia się w najdrobniejszych rzeczach. Także w takim najdrobniejszym zainteresowaniu. To nie są jakieś poświęcenia, nie wiem, oddawanie życia za kogoś. To są jakieś skrajne przypadki, ale to są po prostu zwykłe przejawy zainteresowania, zwykłe przejawy przychylności na co dzień. I to jest coś, co będzie przyciągać ludzi z zewnątrz, spoza kościoła. Tak więc trzecia rzecz, którą możemy się nauczyć od gęści, jest właśnie ta, że jeśli jedno, choć jedna jest zraniona, zestrzelona, ma się źle, to przynajmniej dwie osoby niech się zainteresują tą zranioną gęsią. I mówiłem, że mowa moja będzie krótka, słowa dotrzymałem. Dziękuję bardzo.